Co? Co ty pierdolisz? Co? Co ty pierdolisz? Co ty pierdolisz? Co? Co ty pierdolisz? Co, Co, ty, pierdolisz? Co? Co ty pierdolisz? Co? Co ty pierdolisz? Jedzie walec, miały bycia, lecz wyszedł fra kalec Jedziemy dalej, nie klamkujemy się wcale, Na pełną skalę Na całe gardło, na całą salę Balec z góralem dalej, kuńczy z fale Bale, gruby DJ Khaled, robię jakbym był drwalem To się nie mieści wcale, wpalę im Seria mi wale jak czekałem, dasz wiarę Welszy komisarz Alex, tańczą czarownicę z Salem Oni się puszą, krztuszą w torsi fale Cię uduszą jak Izadora tankam szalem Ty wysz kalecz już Idzie oszaleć swój Złość do mam talent, ten zjewany kabaret. swój Arwy psychicznych kalek Korowód wad i zalet W do 12 dziś pod flavora zegarem bądź Pod jubilatem i ani kroku dalej Zobaczysz tylko Dickem bemu, bo palec. Finger łek, finger wave. Finger wick, finger wick, finger wick, finger wick, finger wick. Spokuję z synów jak dikembę Tudni osiedle, piję w beton jak w giembę. Jak jambę jak szaman Gram i robię pęgę, jak farel A ty masz ale, ale, ale handlę stale Jakbym był wielkim ale, z Andrem jak farel Colin, i Colin, Wjeżdżam wywracam stolik, lecę jak holik To gural rapoholik, nadymam się jak chomik Jak Baron Brando kopolik. Pierdolisz, jakbyś się na żarmoli Cweterni ale dziury ma od moli To holy, hollywood Jadryga robin hood Łanny ką goli, bo tak mu pozwoli Bóg Co ty pierdolisz tu, co ty pierdolisz tu? Lecę jak na Jarany Chili powoli w chuj Stój, bo ta lipa tu nie przejdzie Zablokuje to di kębę w każdym względzie Finger wag finger wag w każdym względzie, finger wag, finger wag. Finger wag.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 Aparatura gra, wysoko garda, awantura trwa Co ty pierdolisz góral, znowu się na furał Strugasz grubego wióra, jak czarodziej ruburak No tak mama akurat, w studiu aparatura gra Garda wysoko, awantura trwa Co, co, ty, pierdolisz, co? co? co? co? co ty pierdolisz co? Co ty pierdolisz co? w ogóle pierdolisz, co? Ale następne pytanie zadaj, bo już za długo gadam, a też kurwa, wiesz, ja, jest, wiesz, ja, ja mówię tylko swój punkt widzenia, artysty, ludzie mogą mieć inny na to spół, punkt widzenia, no, tak. yy, nikt moich słów i tak połowa nie zrozumie, z połowy, która zrozumie Połowa akurat wyszła do kibla się Myślę, wystrać, bo wywiad za długi z jednej czwartej która została trzy się nie zgodzi a dalej już jestem zbyt słaby z matematyki żeby ci powiedzieć z kim to ja tu w ogóle gadam po drugiej stronie więc jedźmy dalej.